Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Przeglądu z dawna niewidzianego w moim wydaniu, no ale czas to troszeczkę nadrobić i dziś zapraszam na odcinek tematyczny, bo będziemy się skupiać na komiksach grozy i to komiksach grozy ze stajni DC. Tak jak to już parokrotnie bywało w przeglądach komiksowych, zrobimy sobie dzisiaj odcinek z pewną klamrą, gdzieś tam tematyczną, nie tylko, ale także związaną z postaciami, bo zacznę od komiksu Batman pełnia. Batman pełnia, jest to komiks, który był wydany w ramach DC Black Label, za który odpowiada Rodney Barnes, a za rysunki odpowiada tutaj Stefan Subic. To jest czterozeszytówka, wydana u nas bardzo interesująco, no bo tak jak wiecie, zapewne jeżeli DC Black Label śledzicie, jeżeli nie, no to wam to zaraz właśnie przybliżę. Te komiksy wychodzą w różnym formacie i także w różnym stylu wizualnym. No i tutaj mamy twardą oprawę, czarną okładkę i na okładce widzimy wilkołaka, ale cała ta okładka jest zrobiona w bardzo specyficzny sposób, także jeżeli weźmiecie ten komiks do ręki, no to trochę ma się poczucie, że ten, e, z, ten wilkołak po prostu jakby wyskakuje prawie że z okładki. Super to wygląda, więc wizualnie e, no to naprawdę ten komiks robi bardzo dobre wrażenie. E, no ale e, już po, tym okładce, po tej okładce zakładałem, że będziemy mi tutaj do czynienia z horrorem, ale trochę nie wiedziałem do końca w jakim kierunku pójdziemy, tym bardziej, że Rodneya Barnesa ja głównie kojarzę z Gwiezdnych Wojen, bo chociażby omawialiśmy jego Lando a w tym miesiącu dosłownie wychodzą jego inkwizytorzy, jeżeli dobrze pamiętam, ale widziałem, że on także horrorowe tytuły ma na swoim koncie, no i byłem ciekaw, jak on podejdzie tutaj do tego motywu wilkołactwa. No i tutaj, tak jak to czasami w DC Black Label bywa, no bo też zapewne wiecie, że to nie jest totalna reguła, no to można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś wariacją na temat postaci Batmana, no i tutaj te okładka dobrze z, z, robi zajawkę dla fabuły, no bo tutaj będziemy mieli do czynienia z klątwą wilkołactwa no i nasz główny bohater, czyli Batman będzie się potykał z postacią, która przemienia się w wilkołaka a w pewnym momencie to nie jest jakiś wielki spoiler także będzie się borykał z klątwą wilkołactwa, która dotknie także jego dlaczego powiedziałem, że to jest jakiś Elsword i jakaś wariacja na temat klasycznych horrorów? motywów, dlatego że na przykład tutaj takim głównym trójkątem trochę uczuciowym, ale także fabularnym, no bo to są postaci, które w głównej mierze odpowiadają za napędzanie całej tej fabuły, za rozplątanie tej intrygi i próbę pomocy Bruce'owi Wayne'owi. Jest Zatana, która jest z Bruce'em w tym komiksie w związku, w relacji romantycznej oraz John Constantine, który no, jest byłym Zatany. No i jak to John Constantine pojawia się pali, rzuca ciętymi ripostami i trochę mierzy się na Długość swoich, swojego przyrodzenia z Batmanem czy z Bruceem no Jest to dosyć ciekawie pisane, i w sumie takiego podejścia ja się trochę nie spodziewałem. No bo z jednej strony, no oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że horror, no to Zatana i John Constantine, czy tak, także chociażby dr Kirk Langstrom, czyli Bat, który także się pojawi w tym komiksie jako wsparcie dla naszej ekipy. No to są postaci kojarzone właśnie z horrorem, z tą horrorową częścią DC, więc to, to są naturalne w sumie postacie do tego rodzaju opowieści, no ale tak jak mówię, nie spodziewałem się, że ta ich relacja będzie prowadzona w takim kierunku. No i to jest w sumie fabularnie bardzo prosta opowieść, dlatego ja nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły. No pojawia się wilkołak, Batman próbuje go kiełznać, Zostaje ugryziony, czy skaleczony, dotyka go klątwa wilkołactwa, no i nasi bohaterowie muszą w pewien sposób temu zaradzić, rozwiązać problem wilkołaka, no i w miarę możliwości uratować Bruce Wayna, co, jak się okazuje, może nie być takie proste, no bo wygląda na to, że przemiana następuje, no i jeżeli dojdzie do tej finałowej przemiany, to być może Bruce Wayne zostanie wilkołakiem, na zawsze, No ale tak jak mówię, wiecie, to jest czterozeszytówka, ak ak akcja mknie do przodu, y mamy trochę nawiązań do horrorowej klasyki, bo między innymi y przeniesie nas akcja tego komiksu do Rumunii, pojawiają się wiedźmy, pojawiają się jakieś wierzenia związane z wilkołakami y i tak dalej, i tak dalej fabularnie, jest prosto, ale jest dość satysfakcjonująco, jeżeli się spodziewacie właśnie takiej dosyć prostej, dosyć klasycznie poprowadzonej wariacji na temat wilkołactwa w uniwersum DC. Nie ma tutaj absolutnie żadnych fajerwerków, ale czyta się to dobrze, Rodney Barnes jest sprawnym scenarzystą, wie co robi, wie jak tę historię poprowadzić, te wprowadzenia poszczególnych postaci są interesujące, Każda z nich ma jakąś rolę do odegrania. No ale to co w dużej mierze ten komiks wyciąga w górę, no to są rysunki Stubicza. Dlatego, że on z jednej strony ma kreskę bardzo charakterystyczną, taką malarską. Te, te kadry często są takie trochę jakby rozmazane, ta kolorystyka jest mroczna, gdzieś tam czernie, fiolety, szarości i tak Ale rysunek z Subicza wypada świetnie i sprawdza się doskonale w tej konkretnej opowieści. Wiecie, kiedy my mamy różne walki pomiędzy tymi postaciami osnutymi w mrok, w mrok tak? no to z, brzmi to może górnolotnie, no ale wiecie, no Batman jest tym niebezprzyczynnym mrocznym rycerzem. man Bat no, jest z kolei w zasadzie człowiekiem, nietoperzem, praktycznie rzecz biorąc dosłownie. I tutaj, kiedy te postaci, nie wiem, potykają się, na swojej drodze z wilkołakami, to często jest rysowane w mroku, ale także często jest rysowane z wykorzystaniem, wiecie, takiej horrorowej ikonografii. Nie wiem, mamy potyczkę chociażby w jakiejś katedrze, w jakimś kościele i wypada to fantastycznie. Także no Stubicz robi co może, żeby ten komic wyciągnąć w górę. No i to powoduje, że jeżeli lubicie takie historie alternatywne, jeżeli lubicie Batmana i wilkołaki na przykład, albo w ogóle lubicie Batmana i horror i chcecie sobie sięgnąć po jakąś horrorową opowieść, no to uważam, że Batman pełnia to jest fajna pozycja. To też jest ważne, że wiecie, to jest czterozeszytówka, po którą możecie sięgnąć totalnie autonomicznie, nie oglądając się na jakieś obecne status quo w uniwersum Batmana. Dobra rzecz, ale też musicie brać pod uwagę to, co wcześniej powiedziałem pod kątem fabuły, że fabularnie no to jest to dość prosta historia. Ale jeżeli chodzi o prostotę historii, to tego nie można powiedzieć o drugim naszym dzisiejszym komiksie, czyli o trzecim tomie przygód Johna Konstantina, o trzecim tomie Hellblazera pod pióra Simona Spuriera. Ten tom zatytułowany jest Trup w Ameryce. No i tutaj za rysunki odpowiada Aaron Campbell w dużej mierze. I to jest potężny, potężny tom, który składa się łącznie z aż 11 zeszytów i zbiera w zasadzie cały finał tego Ranu Spuriera. No i tutaj ja bym chciał na początku troszeczkę opowiedzieć o tej trójce na grzbiecie, dlatego że z jednej strony to faktycznie jest kontynuacja, jednocześnie finał Ranu Simona Spuriera, ja opowiadałem o początku tego ranu, o tomie pierwszym, który mi się bardzo podobał, i to było ciekawe podejście do tego cyklu Sandman Universum, w który gdzieś tam postaci z Universum DC są wpisywane także w świat Sandmana no ale było tak, że po dwóch tomach w zasadzie ta seria wpadła w takie jakieś zamrożenie została zamknięta w lodówce jak sam Spurier wspomina tutaj w, w takim w notkach, które tutaj dostajemy także, no w zasadzie nie było wiadomo, czy my się doczekamy w ogóle kontynuacji tego tych, tej opowieści no i tak naprawdę ten trzeci tom, Trub w Ameryce, to jest faktycznie z jednej strony kontynuacja, no bo my widzimy, kiedy to John Constantine we wespół z jego synem i wespół z dziewczyną, która im towarzyszy, musi uciekać z Anglii, trafia do Ameryki, zresztą, co zabawne, z takim tym londyńskim, czerwonym, charakterystycznym, piętrowym autobusem. No ale z jednej strony mamy, tak jak mówię, gdzieś tam kontynuację ich losów, no bo my też widzimy, że John w zasadzie jest dosłownie tym tytułowym trupem w Ameryce, co jest związane z konsekwencjami wydarzeń z wcześniejszych tomów. Ale z drugiej strony, jeżeli tylko gdzieś tam na początku chwycicie jaki jest status quo, to trup w Ameryce to jest tom, który ja bym powiedział można czytać w zasadzie prawie, że totalnie autonomicznie. Ja o tym komiksie już trochę mówiłem w podsumowaniu roku 2025 Uszyma, Szymasa w nawiedzonym podcaście na Nekropolitanie, także jeżeli tam słuchaliście, no to pewnie możecie gdzieś tam pominąć ten fragment, bo pewnie się troszeczkę będę powtarzał. Jeżeli ktoś nie słuchał, to y, tak krótko powiem, z czym mamy tutaj do czynienia. No to jest komiks, który w mojej opinii fantastycznie wykonuje swoją robotę na dwóch polach. Po pierwsze jest to naprawdę odjechany horror i to taki powiedziałbym horror zaangażowany. Najpierw rozbierzmy sobie tę warstwę. Tutaj Spurier no, nie bawi się z nami w jakieś tam półśrodki, tylko wrzuca naszych bohaterów, no, gdzieś tam Brytyjczyków, do tej Ameryki. No i mamy taką typową opowieść drogi, która zaczyna się od spotkania z Danielem, z Sandmanem, który ma dla Johna pewne... Zadanie i ma odnaleźć jego piasek, który gdzieś tam został zgubiony z jego sakwy, to tak naprawdę nie jest istotne. To jest wydarzenie, które staje się katalizatorem do podróży naszych bohaterów przez Amerykę. Oni są ścigani też przez tajemnicze kobiece bohaterki, o których też co najwyżej tam troszeczkę więcej zaraz opowiem, ale podróżując przez Amerykę, no to Spurrier pisze ten komiks trochę jako taką opowieść o współczesnej Ameryce. Czego my tutaj nie mamy? Mamy tutaj e, opowieść o e, gościu, który zaliczył jakiś tam złoty strzał po narkotykach, a mieszkał na ulicy, e, No co jak wiecie jest sporym problemem obecnie w Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj e, w, mo motyw, e, w którym nasi bohaterowie trafiają do miasteczka, w którym jak się okazuje obiecujący młodzi chłopcy zgwałcili pewną dziewczynę i ją zamordowali, a całe miasteczko wiedząc tak naprawdę co się wydarzyło zatuszowało sprawę mamy tutaj na przykład faceta, który poluje na nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem, no i mamy pewne konsekwencje jego działań mamy w końcu także no taki cel, do którego nasi bohaterowie zmierzają, czyli fabrykę snów, Hollywood no i tutaj mamy już też na grubo bo mamy producentów parających się w zasadzie czarną magią i mamy Hollywood jako takie miejsce jakby zepsucia, mamy scenarzystów, którzy gdzieś tam bawią się snuciem opowieści, no to jest naprawdę historia która, no Myślę, że dla amerykańskich czytelników może być takim, taką serią obuchów po głowie albo ciosów prosto w twarz, prosto w mostek, no bo Spurier nie patyczkuje się z problemami współczesnej Ameryki. jest to podane w bardzo takim fajnym, horrorowym sosie, bo wiecie, te opowieści, to tak jak mówię, to są historie zaangażowane. Nie, nie wszystkie oczywiście, bo tutaj mamy sporo więcej, ale no tutaj wyciąga z Spurier z, z nich naprawdę dużo. Tym bardziej, że tak naprawdę wrzuca Johna Konstantina obok bohaterów i z uniwersum Sandmana, bo mamy oczywiście Daniela, który jest tym katalizatorem, o którym wspomniałem, ale także ja trochę się wahałem u Szymasa, czy o tym mówić, bo z jednej strony jest to spoiler, ale z drugiej strony ja wam powiem, że to jest coś, co dla czytelników Sandmana myślę, że będzie oczywiste od początku. Okazuje się, że Naszymi antagonistkami w tym komiksie są m.in. Furie, Panie Łaskawe, no i e, mamy tutaj między innymi także chociażby Swamp Thinga, e, który także będzie miał swoją rolę do odegrania mamy inne postacie czy to z uniwersum DC, czy z uniwersum Sandmana z przeszłości Johna Konstantina i tak dalej no i to jest ta druga warstwa, którą ten komiks robi doskonale, e, czyli zakorzenia z jednej strony m, całą tę opowieść bardzo mocno w uniwersum DC i w świecie Johna Konstantina, Hellblazer czerpiąc z niego pełnymi garściami ale także czerpie pełnymi garściami z uniwersum Sandmana ja nie czytałem wielu tych komiksów ale no, tak naprawdę było z tym różnie i czasem miałem wrażenie, że to jest wszystko doczepione gdzieś tam na siłę, tutaj nie tutaj ja miałem poczucie, że ten pomysł na połączenie tych dwóch światów jest szalenie organiczny i cała ta podróż przez zwichrowaną Amerykę no, czemuś służy na tych dwóch poziomach czyli Spurie nieźle się bawi w kontekście uniwersum Sandmana ale także bardzo fajnie się bawi z nami tym światem Hellblazera a mówię, że bawi się fajnie z, ze światem Sandmana, no bo tak jak mówię tutaj na główne antagonistki wyrastają panie łaskawe które w pewien sposób można powiedzieć przyjęły kontrolę nad Ameryką, przyjęły kontrolę nad narracją, nad opowieściami. No i to jest fabuła, która jest naprawdę teoretycznie niby tak jak ja to mówię, może wydawać wam się prosta, ale ona jest prowadzona w bardzo nieoczywisty i skomplikowany sposób. Spurier no, nie bawi się tutaj w takie bardzo proste wykładanie nam tej całej opowieści, tylko tutaj jest sporo filozofii, czasem bardziej na pierwszym planie, jak pojawia się nam cały wątek filoksenii, czyli takiej zasady zaciągniętej gdzieś tam z, jeszcze ze starożytnej Grecji, gościnności i opowiada tutaj o konsekwencjach złamania zasad filoksenii bawi się czasem innymi wątkami filozoficznymi, no bo tutaj dość powiedzieć, że mamy Swamp Thinga, który ponownie gdzieś tam wchodzi w dyskusję na temat tego, czym jest że, zieleń, jak ta zieleń jest skażona i jaki jest udział człowieka i jego działań na to skażenie zieleni, ale no mówię, mamy tutaj bardzo, bardzo dużo wątków na różnych, pla na różnych planach, dlatego, że no, mamy te wątki amerykańskie, mamy wątki Sandmana, mamy wątki z blazera bo tutaj cały m, też ważny wątek to jest historia Johna i jego syna. Mamy także, wiecie, te klasyczne sztuczki znane z Hellblazera, kiedy to John musi no, tak zahachmęcić i tak spróbować wystryknąć na dudka i przechytrzyć wszystkie strony konfliktu, żeby wyjść na swoje. I to prowadzi nas do bardzo interesującego, bardzo nietuzinkowego i bardzo dobrego finału. No tak jak mówię, to jest komiks sprzeciwieństwo przeciwieństwo Batmana pełni. Tutaj trzeba go czytać na dużym skupieniu, żeby to wszystko śledzić. Tym bardziej, że no, rysunki Campbella to jest też prawdziwa petarda. To jak on rysuje, te rysunki są takie często brudne, roz, rozedrgane, gdzieś tam bawi się taką formą, formą malarską bardziej, ale one doskonale wypadają w kontekście tych historii, które tutaj dostajemy, czyli pełnych grozy, pełnych smutku, pełnych ludzkich dramatów i Strona wizualna tego komiksu to jest prawdziwa petarda, która no, obudowuje i podnosi tę już i tak bardzo dobrą fabułę jeszcze o kilka poziomów wyżej. Także no, ja uważam, że to jest kawał rewelacyjnego komiksu. Komiksu, który szczerze polecam wszystkim fanom komiksowego horroru. Nawet jeżeli nie jesteście, nie wiem, jakimiś fanami superbohaterszczyzny, nie wiem, nie czytaliście komiksu z żdonym Konstantinem, no to myślę, że to będzie dla Was lektura wymagająca, ale interesująca, bo nie miałem też poczucia w zasadzie w ani jednym momencie, że Spurrier pisze ten komiks w taki sposób, który uniemożliwia połapanie się, powiedziałbym, nowemu czytelnikowi w tym wszystkim. Oczywiście, jeżeli czytaliście Sandmana, jeżeli znacie trochę Lor Konstantina, no to będziecie wyłapywali więcej tych różnych nawiązań, smaczków, pewne rzeczy będą wam wskakiwały od razu na swoje miejsce, ale Spurier jest na tyle dobrym scenarzystą, że wszystko to, co jest istotne z tych światów, a co musi być przypomniane, jest tutaj przypomniane, no i szalenie mi się podoba, jak... Trub w Ameryce jest z jednej strony właśnie świetną, autonomiczną opowieścią, a z drugiej strony jak fantastycznie wpisuje się w te, w te szersze światy komiksowe. Bardzo, bardzo, bardzo dobry komiks, który naprawdę polecam Wam przeczytać i to nawet jeżeli nie czytaliście tych dwóch wcześniejszych tomów, które oczywiście też polecam, bo Spurrier to co zrobił tutaj w Hellblazerze to moim zdaniem naprawdę zasługuje na Uwagę. I na koniec, tak jak powiedziałem, zrobimy sobie klamrę, bo powrócimy do takiej typowej super bohaterszczyzny, bo na warsztat wezmę Batman Nocne Koszmary. Jest to seria eventowa, album eventowy, który zbiera... Nam cztery główne zeszyty z tej serii Nocne Koszmary oraz no, sporo komiksów pobocznych, bo mamy dwa komiksy wprowadzające, mamy komiks, taki zakończenie Koniec Nocy i mamy dwa Tainy z Zataną. No i to jest komiks ze scenariuszem Joshua Williamsona, a rysowników mamy tutaj co niemiara, ale ja bym chciał wyróżnić tak naprawdę z mojej perspektywy główną taką trójkę, może czwórkę, bo w zeszycie otwierającym, który jest takim wprowadzeniem do całego tego eventu, za rysunki odpowiada m.in. Chris Bakalo, którego rysunki, które dostaliśmy w... Aronowskim Strange'u ja po dziś dzień wspominam jako fantastyczny. Jak tylko otworzyłem to widziałem, że to on odpowiada tutaj za rysunki na początku tego komiksu i to już było coś. Chociaż on ma tutaj tak naprawdę malutki wkład, dlatego że za większość tego komiksu odpowiada Howard Porter i Giuseppe Camuncoli także z innymi rysownikami, ale ja już ich tutaj nie będę wymieniał, a za rysunki w Zatanie odpowiada David Baldeon to jest też nazwisko godne wzmianki, dlatego że te rysunki w Zatanie one są zupełnie inne, ale także rysunki te mi się podobały, także tę czwórkę rysowników chciałbym wyróżnić. Na no samego Williamsona myślę, że wy dobrze, moi drodzy, kojarzycie, no bo to jest scenarzysta, którego sporo już i my nawet w konglomeracie omawialiśmy, ale także sporo się go w Polsce wydaje. Więc przejdę do tego, czym jest Batman Nocne Koszmar. Jest to seria eventowa, no i z jednej strony tutaj już wielu z Was i wiele z Was, moje drogi, drogie i moi drodzy, może mieć alergię, no bo z tymi eventami to bywa różnie i to bywa różnie na dwóch poziomach, bo po pierwsze one czasem nie są satysfakcjonującą lekturę, lekturą same w sobie, po drugie czasem wymagają także znajomości właśnie jakichś pobocznych, serii, z którymi się przecinają. Tutaj ja od razu mam taką wzmiankę na początek i że z jednej strony jest to komiks, który czerpie pełnymi garściami z uniwersum DC tego głównego, bo mamy tutaj nawiązani do innych komiksów całe mnóstwo, między innymi takim głównym Nawiązaniem, które gdzieś tam się przewija to będzie komiks Planeta Łazarza, którą Egmont także wydał u nas. No i też myślę, że warte wzmianki jest to, żebyśmy, żebyście mieli od razu świadomość, że ten komiks z jednej strony jest pewną zamkniętą całością i to jest ważne, bo ja będę ten tytuł chwalił i nawet wam go polecał, ale musicie mieć świadomość, że o ile to jest z jednej strony zamknięta całość, to to nie jest całość tej historii, dlatego że wątki, które tutaj dostajemy na otwarciu tego komiksu, one będą kontynuowane w komiksie Świat Bestii z serii Tytani, który także Egmont już u nas wydał także jeżeli byście chcieli poznać całość opowieści wokół Nocnych Koszmarów no to szykujcie się na większą liczbę stron do przeczytania ja się skupię tutaj na tym co Williamson nam zaserwował w tej historii a tak jak mówię, ja Nocne Koszmary y, będę no, wam polecał, bo y, podobało mi się to, co tutaj dostaliśmy i to faktycznie jest całkiem horrorowa, y, fajna y, seria, która zaczyna się od, y, no, można powiedzieć, fajnych motywów, motywów, które ja lubię. Bo po pierwsze, y, już w tym pierwszym komiksie otwierającym widzimy, Damiana Wayna, który zasnął i który ma jakieś dziwne koszmary. Ktoś go maltretuje w koszmarach. A z drugiej strony w głównej serii my widzimy, że w gmachu sprawiedliwości ginie John D. czyli przeciwnik naszej Ligi Sprawiedliwości. No i nagle okazuje się, że świat zaczyna zasypiać, a do naszego świata zaczynają także przenikać Koszmary, no i nasza Liga Sprawiedliwości no, musi spróbować sobie z tym tematem poradzić. No, a jako że superbohaterowie zaczynają stopniowo zasypiać, no to postanawia tutaj naszej ekipie pomóc Deadman. postać właśnie z pogranicza tego świata materialnego i niematerialnego, postać ze świata snu i tych koszmarów i, i jawy no i Deadman wchodzi w postać Batmana w ciało Batmana, tak żeby nasz Batman nie zasnął w walce z bohaterem który sprowadza właśnie te koszmary na świat na, na Gotham na, na w ogóle uniwersum DC a tym przeciwnikiem Batmana, Deadmana i spółki będzie insomnia. No i insomnia to jest bohater, którego będziemy stopniowo poznawać, jeżeli chodzi o jego motywację, co nim powoduje, jaki ma plan i dalej dalej. Dosyć klasyczne rozwiązania. z drugiej strony, tutaj mimo, że widzimy na okładce Batman Nocne Koszmary to tak naprawdę to Deadman jest w dużej mierze postacią na pierwszym planie, to o, z Deadmanem mamy z takie historyjki, fragmenty wprowadzające z jego życia gdzieś tam kontekstualizujące nam jego opowieść, jego motywacje, jego losy. No i tutaj ja nie, nie chcę wchodzić w, za bardzo w fabułę, bo ja wam powiem, że bardzo podobało mi się to, co tutaj dostaliśmy. Niby to są motywy takie, które gdzieś już tam widzieliśmy, czyli właśnie przenikanie się tego świata naszego i świata sennych koszmarów, bo insomnia sprowadza na nas świat postaci, które w zasadzie nazywa, nazywane są tutaj takimi bezsennymi rycerzami, które powodują właśnie uśpienie naszych bohaterów, czy grę koszmarami i tak dalej, i tak dalej, ale no tutaj te motywacje dla insomni, to jak to jest wszystko rozpisane, to naprawdę byłem pod wrażeniem, bo podobało mi się to, ile tutaj Williamson zmieścił treści i pomimo tego, że wiecie, to niby jest dosyć prosta nawalanka, gdzie nasi bohaterowie idą od artefaktu do artefaktu, od potyczki do potyczki, przesuwając troszeczkę się na tej krzywej wiedzy, że tak powiem i próbując opanować sytuację, ale moim zdaniem to była bardzo satysfakcjonująca lektura, i tak jak mówię, co ważne dosyć satysfakcjonująco spuentowana, bo pomimo tego, że jakby opowieść jest ciągnięta dalej no to przez to, że tutaj tak jak też sygnalizuję w zasadzie od samego początku Deadman jest jednym z bohaterów który jest na pierwszym planie to on jest takim też można powiedzieć motorem napędowym dla wielu, wielu zdarzeń żeby nie powiedzieć, całkowicie jest tutaj motorem napędowym tych zdarzeń no to to, że dostajemy tutaj właśnie jakiś, jakąś puenta dla tego jego wątku no to z, uważam, że to spowoduje że sam, sam ten komiks jest naprawdę dosyć satysfakcjonująco domknięty i spuentowany i no uważam, że warto po tę opowieść sięgnąć, jeżeli właśnie tak jak ja jesteście łasi na takie komiksy z koszmarami w roli głównej tym bardziej, że po pierwsze Williamson y, lubi horror i to też wiemy nie od dzisiaj i widać, że go czuje. Ma tutaj sporo odjechanych pomysłów, sporo fajnych walk. Y, przez to, że mamy też te koszmary, no to wiecie, tutaj można bawić się różnymi wariacjami postaci, tworzyć różne demoniczne emanacje. I to widać nawet w takim, nie wiem, przerwnikowym komiksie, tej dwu zeszytówce z Zataną, kiedy to ona i jedna z postaci znanej z Dum Patrolu będą się musieli przebić przez polujących na nich tych bezcennych rycerzy i to też jest całkiem fajny komiks, zresztą no, to jak Williamson czuje komiks no to dość powiedzieć, że nasi bohaterowie w tym komiksie między innymi wyciągają z półki Michelle Remembers, czyli klasyczną powieść odpowiadającą za satanik panik w Stanach Zjednoczonych no i tutaj mówię nawiązań do takich horrorowych motywów jest więcej ale prowadzone jest to fajnie dobrze się to czyta to odejście od tych takich klasycznych cznych postaci, których moglibyśmy się tutaj spodziewać działa dobrze, bo mówię, ja postaci Deadmana w zasadzie nie znałem, więc to, że on jest tak bardzo na pierwszym planie i też tyle się o nim dowiadujemy, to naprawdę wypada dobrze. No i przede wszystkim ta fabuła, która już jest w mojej ocenie naprawdę spoko, szczególnie jak właśnie na taki event, po którym ja w sumie jakoś wiele się nie spodziewałem, no to rysunki jeszcze wyciągają znów całą tę opowieść w górę, bo rysownicy naprawdę fajnie się bawią z tym, co tutaj dostali i z kolorystyką, i z tymi sennymi, koszmarnymi wizjami. No ogląda się ten komiks też tak samo, jak tak, tak dobrze jak się czyta i oczywiście to nie jest komiks z tej samej półki co Hellblazer, o którym ja przed chwilą wam opowiedziałem, dlatego że komiks z Puriera, no to jest po prostu naprawdę kawał ambitnego komiksu, pomimo tego, że ma to logo DC na okładce. Natomiast to jest po prostu sprawna rozrywka, sprawna palpowa opowieść, ale ja lubię też czasem sięgnąć po właśnie tego rodzaju komiks, i uważam, że jeżeli szukacie właśnie dobrego, rozrywkowego horroru, no to nocne koszmary są czymś dla Was. Także podsumowując, dzisiaj trzy horrory, trzy bardzo różne horrory, no bo począwszy od Batmana pełni, który jest w sumie bardzo klasyczną opowieścią o wilkołakach, poprzez odjechanego, ambitnego, naładowanego filozofią i kontekstami, także tymi społecznymi Hellblazera, trupów Ameryce, aż po palpowe, odjechane, szalone, nocne Koszmary. Dla każdego coś miłego, ja wszystkie te trzy komiksy Wam polecam, chociaż z bardzo różnych względów. No i dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.